Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma trzecia, ścieżka pierwsza. Liczne książki opisują pożałowania godny stan, w jakim paryska Notre Dame wyszła z doby wielkiej rewolucji. Przypominają o pomyłce polegającej na uznaniu rzędu figur nad głównym wejściem za wizerunki tyranów, czyli królów Francji. Zasługiwały on oczywiście na ściągnięcie z wysokości przy pomocy lin i na utopienie w sekwanie. Rany stołecznej katedry rozsławionej przez Wiktora Igo zaleczył w XIX stuleciu Violet Dick. Prowincja po dziś dzień prezentuje kikuty, szczerby, świadectwa obłędu. Tak się do nich przywyka, że zaskoczenie stanowi czasem widok rzeźb całych głów posągowych pozostawionych na właściwych miejscach. Około 1 trzeciej zabytków sztuki przepadło lub ucierpiało w czasach, o których się tutaj rozprawiam. Nazajutrz po zwiedzeniu Clermont-Ferrand trafiliśmy do Milo. Znacznie więcej czasu zużyć musiał na tę samą podróż papież Urban II, który w roku 1095 Ogłaszając pierwszą krucjatę, bawił w obu tych miejscowościach. Kościół w Milo szczycił się już wtedy niejaką patyną, gdyż liczył sobie około dwustu lat. Rewolucja postąpiła z nim podobnie jak z tylu innymi we Francji. Obłupiła gruntownie, sprofanowała, obróciła na świątynię rozumu. Swoboda kultu powróciła wraz ze zdrowym rozsądkiem za Napoleona. Dla ludzi władza korsykanina, niewolnika prawa dedukcji, oznaczała cykl krwawych wojen. Mnóstwo czcigodnych zabytków francuskich przyniosła bezpieczeństwo. Nagła ulewa nie pozwoliła nam na podziwianie od zewnątrz słynnego kościoła w Bru, znajdującego się na przedmieściu Bur. Przyszło co sił w nogach pędzić do wejścia, kryć się w nawie i obejść się tam niestety bez możliwości oglądania witraży prześwietlonych słońcem. Wiele starych budowli we Francji nie dostępuje łaski tzw. klasyfikacji, zastrzeżonej dla cenniejszych zabytków. Podobizna tego kościoła trafia nawet na znaczki pocztowe. Dość szczególne okoliczności sprawiły, że doznał on nielicznych tylko uszkodzeń. Victor Naudet, Autor poświęconej mu książki opowiada o trudnościach, jakich doznali budowniczowie na początku XVI wieku. Bloki marmuru kararyjskiego należało wieść od ujścia Rodanu aż tutaj, krajem, miejscami mocno górzystym. Przeszkadzały epidemie i straszniejsze od nich przemarsze żołnierzy króla Francji. Dopiero w 1601 roku bowiem Paryż podporządkował sobie ten region, Stanowiący poprzednio domenę książąt Sabaudi. Ostatni kwiat gotyku rozkwitł w bru pod ręką artystów przede wszystkim flamandzkich, z których naczelny zwał się Lois van Bogem. Znać istotnie, że to ostatni czy też jeden z ostatnich kwiatów. Gotyk sięgnął tutaj samiutkich chyba granic, za którymi kończy się artyzm. Ma rację Wiktor gdy opisując sławne grobowce książąt Sabałckich, dyskretnie wspomina o szale dekoratorskim i o akrobatyce dłuta. Przewodnik pochyla się nad jedną z figurek zdobiących sarkofag. Oblicza marmurowego żałobnika nie widać. Zakrywa je krawędź głęboko nasuniętego kaptura. Światło z latarki elektrycznej, Podstawione lusterko już można przypatrzeć się wycyzelowanej szczegółowo twarzy. Trochę mi to przypominało oglądane ongi w muzeach chińskich rozmaite cudeńka, do których kontemplacji koniecznie potrzebna była lupa. W początkach rewolucji, gdy zdążyła już zniknąć kryta cynkiem kopuła kościoła, mieszczanin miejscowy nazwiskiem Ribot, Zdołał przezornie przekonać władzę o konieczności upaństwowienia całej budowli. Zaraz potem uznano ją za nadającą się doskonale na skład furażu. Departament L leży na wschodzie Francji, front był blisko, konie zaś odżywiają się na szczęście substancjami miękkimi i sypkimi. Dzięki tej przyrodniczej okoliczności ocalały zarówno świetne witraże, jak odmaterializowane wręcz rylcami marmury. Ale w Oten już tylko gablota muzealna mieści to, co pozostało z krucyfiksu świętego Odona, wykonanego w stuleciu dziewiątym. Głowę i fragment ramienia. Szczegół świadczy o arcydziele, lecz go nie zastąpi. Tam i przed tylu innymi pociemniałymi już a mimo to ciągle świeżymi bliznami dzieł sztuki doznaje się poczucia krzywdy osobistej wyrządzonej przed stu kilkudziesięciu laty. Pytania po co i jakim prawem nie płyną tym razem z filozoficznej zadumy. Dyktuje je gniew człowieka obrabowanego. Naoczni świadkowie wydarzeń rewolucyjnych oglądali to także, o czym nam opowiedzieć mogą najwyżej ryciny. Poprzywiązowane do oślich ogonów, wlokące się po bruku krucyfiksy, blazeńskie procesje, fety rozumu w nawach świątyń chrześcijańskich. Stary porządek usuwano tak, jakby szczęście ludzkości musiało się koniecznie zacząć od jak najboleśniejszego sponiewierania ludzkich uczuć. Żadnemu z owych świadków nie było przy tym tajne, że to mniejszość, Zdecydowana mniejszość Francuzów, wsparta ochoczo przez pokaźną ilość cudzoziemców, tak sobie poczyna z sentymentami większości. Kto pragnął uzyskać opinię lojalnego obywatela, ten winien był nie tylko pozwalać na wspomniane procedery, lecz manifestować radość, że oto nareszcie depce się i opluwa wszystko, co dotychczas kochał. Tak bowiem zamarzyło się nielicznej grupce mężów, powołanych przez rozum w ich właśnie osoby wcielony do wyprostowania historii. Francja ówczesna padła ofiarą zboczenia, które grozi ogółowi chyba nieustannie, lecz na szczęście zapanować nad nim może tylko w okolicznościach szczególnych, zdarzających się dosyć rzadko. Nieustannie wszak snują się po tym padole przejęci pogardą dla jego nielogicznych urządzeń teoretycy, posiadacze nieomylnych recept zbawienia. Ta właśnie skłonność ludzka, zabawna, dopóki się przejawia w piwiarniach lub w klubach towarzyskich, w czytelniach bibliotek, niekiedy irytująca, staje się śmiertelnie niebezpieczna, gdy kapryśny zaiste bieg dziejów, chociażby przypadkiem odda prorokowi lub całej grupie wizjonerów władzę. Najpierw służy ona do narzucania programu przemocą, w krótkim czasie zajmuje po prostu jego miejsce. Człowiek bywa najczęściej bezbronny wobec własnego przywileju. Nie może być przywileju większego niż moc absolutnego podporządkowania sobie innych ludzi, zadawania im cierpień. Wybitny rosyjski mąż stanu, krawia Sergiusz Wite, Napisał w pamiętniku, że każdemu politycznemu nieukowi wszystko zawsze się wydaje proste i jasne. Niebezpieczeństwo przymusowego zbawiania tym jest większe, im kultura niższa. Zapoznaje ona przecież z pojęciem względności spraw ludzkich. Upłynęło wiele niełatwych wieków historii, zanim w niektórych nielicznych krajach na globie Przemogło przekonaniem, że można z pożytkiem reformować politykę, gospodarkę, społeczeństwo, uprawiać nawet naukę, nie wypowiadając się wcale na temat istnienia Boga, jego natury i atrybutów. Gdzie indziej jednak, aż do naszych dni dotrwała teza, że nie wystarczy wierzyć lub nie wierzyć, gdyż należy to jeszcze czynić w sposób przepisowy. We Francji rewolucyjnej Najpierw wprowadzono do katedry Notre Dame tłustawą aktorkę, by symbolizowała boginię rozumu. Wkrótce potem kult ten uznano za nieprawidłowy, głównych jego szermierzy poskracano o czerepy, po czym urządzono wielkie święto nieokreślonej bliżej istoty najwyższej. Nie winmy jednak za to Woltera, który kościoła katolickiego wprawdzie nienawidził, lecz wcale nie wzywał do wydzierania ludowi jego wiary Żaden z największych racjonalistów Nie dożył rewolucji Nie mógł więc wstąpić na szafot Wystarczy, że znalazł się tam Lavoisier Wystarczą samobójstwa Chamforta i Condorceta Pokaleczone dzieła sztuki Widnieją przeważnie w kościołach Wiele się w tym rozdziale Rozprawia o kwestiach religii co może prowadzić do fałszywego wrażenia, że one właśnie stanowiły główny motor poruszeń kontrrewolucyjnych. W gruncie zaś porwanie się na wiarę jej pomniki i symbole stanowiło tylko szczyty o wiele rozleglejszego absurdu. Akcja ta pozostawiła przy tym ślady do dzisiaj widoczne, aż nazbyt namacalne akurat takie, jakich potrzeba temu, co pragnie sam sobie unaocznić dawne sprawy. Łatwo wysunąć przeciwko tym wywodom zarzut formalny, stwierdzając, że daty wielu zniszczeń są późniejsze od dnia wybuchu Powstania wandejskiego. Odnosi się to także do święta bogini rozumu i do uroczystości ku czci istoty najwyższej. Wielu Francuzom ówczesnym najzupełniej wystarczyła jednak sama uwertura. Nie musieli koniecznie czekać z protestem czynnym, aż zacznie się gwałcić kobiety na ołtarzach kościelnych, co Wandea zobaczyła istotnie późno, bo na początku 1794 roku dopiero. Początek prześladowań, ograniczeń, niesprawiedliwości bardzo jaskrawych, rabunków i profanacji przypadł na czas o całe trzy lata wcześniejsze. Łatwo było odgadnąć, ku czemu idzie, dowiadując się o morderstwach masowych, albo i patrząc na nie. Straszny obóz zagłady dla opornych księży powstał w Rochefort-sur-Mer jesienią 1792 roku. Wtedy również paryska Notre-Dame pozbyła się iglicy. Powróciwszy 7 lutego 1793 roku z frontu wschodniego do Paryża, Danton dowiedział się, że od tygodnia jest wdowcem. Trybun rozpaczał bardzo, kazał ekshumować złoki, zrobić odlew gipsowy z twarzy nieboszczki. Cztery miesiące później ożenił się z przyjaciółką zmarłej. Na stanowcze żądanie narzeczonej państwo młodzi wzięli ślub kościelny, aczkolwiek Francja oficjalna wstąpiła już w okres dechrystianizacji. Zwalczała również duchownych, zaprzysiężonych, lojalnych. Kilka miesięcy wcześniej Danton patronował rzeziom wrześniowym 1792 roku, kiedy to w samym Paryżu wymordowano bez sądu dwustu kilkudziesięciu księży. Uszanowano wierzenia szesnastoletniej Lucille. Odmówiono tej łaski przekonaniom milionów jednomyślnych z nią Francuzów. Nie o to tylko chodzi że brutalnie potraktowano jeden ze składników dawnego porządku. Za tym samym zamachem naruszono cały układ stosunków międzyludzkich. Wynikły nie ze współżycia, lecz z organicznego wzrostu wielu elementów. Porównywano kiedyś obrazowo ład społeczny do nieszytej sukni chrystusowej, gdyż wystarczyłoby zerwać z niej jedno oczko, by cała tkanina się spróła. Tak prawdopodobnie rozumowały i, co w danym wypadku ważniejsze, odczuwały tłumy kontrrewolucjonistów. Czy słusznie, kto i kiedy dowiódł, że tylko słuszne przekonania tworzą dzieje, należy dochować wierności metodzie szukania dowodów materialnych, widocznych. Proboszcz z Isuar udzielił nam na drogę paru pouczeń doradził, gdzie zajrzeć i co zobaczyć. Posłuszni tym wskazówkom znaleźliśmy się w Ozon, przed kolegiatą świętego Laurentego. Znowu zatem w obliczu owerniackiej romańszczyzny, spatynowanej na różowo przez osiem stuleci, w miasteczku maleńkim, sennym, górzystym, pełnym dziwnych zakamarków i nieodgadnionych ruin. Mieszkańcy stroją tam fasady i przedproża swych domów wodując kwiaty w pięknych kotłach żelaznych, tych samych, co zwisały dawniej nad paleniskami ognisk w nieprzenośnym tych słów znaczeniu rodzinnych. Pośrodku placu miejskiego, który ongi był cmentarzem, kamienny kościół wspina się w górę z cokołu potężnie obmurowanej skały. Wchodzi się przez drzwi całe okute żelazną koronką z XII wieku i wkracza do muzeum jakich niewiele chyba na tym padole. Eksponatów tam kilkadziesiąt zaledwie, lecz wszystkie na swoich właściwych miejscach, więc żywe. W bezpośrednim sąsiedztwie ogromnego, brakiem wszelkiego mistrzostwa wręcz onieśmielającego krucyfiksu i romańskich kapiteli, rzeczy równie starych jako kucia drzwi, poniżej fresków z XIV wieku Znajduje się tam figura znacznie młodsza, bo pamiętająca zaledwie czasy Ludwika XIV lub jego ojca i dziwna, dla niewtajemniczonego umysłu, po prostu egzotyczna w świątyni. Malowane, prymitywnie rzeźbione drewno przedstawia broda tego, lecz młodego jeszcze wieśniaka o dużych, spracowanych dłoniach. Osobników ma na sobie długi, fałdzisty u dołu, ściśnięty szerokim pasem kaftan bez rękawów, Bufiaste spodnie po kolana dzierży masywny nóż Od przegubu lewicy zwisa mu torba U ciężko obutych stóp leży baryłka z czopem Głowę okrywa szeroki i sztywny, chroniący przed promieniami słonecznymi kapelusz Żadnego emblematu religijnego nie widać Spojrzenie ziemskie, rzeczowe nieco zatroskane Zupełnie jak u gospodarza który stanąwszy rano na miedzy swego pola zauważył, że coś jest nie całkiem w porządku. Figura ta, napotkana nie w kościele, lecz w antykwariacie, kusiłaby do nabycia na własność, a więc do grzechu w nomenklaturze chrześcijańskiej zwanego symonią. Przedstawia ona bowiem świętego Veri, patrona winnic miejscowych poprobujmy zrozumieć i uznać bez zastrzeżeń, że kiedyś zanoszono do niej szczere modły, a zbliżymy się wspólnie do wyobrażenia o trudnościach, jakie nastręcza próba rozwikłania tematu niniejszego szkicu. Prymityw Zozon stał się w moich oczach wprost symbolem starego porządku. I to nie politycznego wcale, który reprezentować mogą... Blois, Wersal, czy inne zamki monarsze. Zrozumiałego tłumom, bo przy ich bezpośrednim współudziale stworzonego porządku na co dzień, społecznego i moralnego zarazem. By uformować takie wyobrażenie patrona roli miejscowej, wiara, obyczaj, praca i szacunek dla niej musiały przeniknąć się nawzajem w przeciągu stuleci, stworzyć jakość, wartość, syntezę. Byt żywy i realny, skoro dowiedziono, że ludzie go kochali. Prymityw. Tak, tego słowa należało koniecznie użyć, ponieważ odgradza ono od podejrzeń o nostalgię. Wbrew argumentom wysuwanym przez świetnych nieraz pisarzy, nie zamierzam przyłączać się do obozu przeciwników Wielkiej rewolucji Usiłuje tylko od tego co w niej było Naprawdę wielkiem Oddzielić straszne skutki Zarozumiałej tempoty Przystrojonej w kostium wizjonerstwa Można zrozumieć Tych Francuzów Którzy nie potrafią przeboleć faktu Utracenia przez ich ojczyznę Rangi pierwszego mocarstwa zachodu Istnieje jednak Inny jeszcze punkt widzenia Kontynent żądał od Francji kraju kulturalnie przodującego wytyczenia nowych dróg. Zburzenie Bastylii, deklaracja praw odezwały się głośnym i radosnym echem w stronach dość odległych od Paryża, w Petersburgu i w Warszawie. Ta ostatnia pośpieszyła nawet pierwsza ustawić się w kolejce po dobry przykład, co równało się próbie przeszczepienia z racjonalizmu się wywodzących zasad w centrum i na wschód Europy. Jakże potępiać dzieło które okazało się zdumiewająco płodne, podatne na ewolucje, przyswajalne w rozmaitych odmianach. Komfortowe XIX stulecie, no i to także wszystko, czego nie potrzebuje się wstydzić wiek XX, wspierało się na francuskiej, rewolucyjnej podbudowie. Inna rzecz, że fundamentów zupełnie niepotrzebnie został aż tak bardzo przepojony krwią. Na początku 1789 roku tłumy ludzi wyłożyły na stół swoje tylekroć już tu wspomniane skargi. Przywykło się widzieć w tym fakcie jeden wielki zbiorowy protest przeciwko przeżytkom feudalizmu. W Saint-Hilaire-le-Rouen stwierdzono, że przędzenie bawełny i wełny zatrudnia wielu mieszkańców parafii, zapewnia im utrzymanie, lecz jeśli będzie się dopuszczało do zakładania przędzalni mechanicznych, jeżeli się nie zamknie już istniejących, nastąpi nędza. Gdzie indziej wyrażano się jeszcze dobitniej. Zburzyć wszystkie mechaniki, jakie tylko istnieją. Wcale nieźle, jak na przedproże pierwszej rewolucji przemysłowej. James z wynalazł już był maszynę parową. Również i ułatwienia komunikacyjne nie wszędzie budziły entuzjazm. W Gaskonni zalecano więc, aby w przyszłości nie budować już tak wielu i równie jak dotychczas szerokich dróg. Niektórzy znów dopatrywali się istnej kary bożej w pewnym imporcie amerykańskim. Choroby epidemiczne, pomory bydła, całkowita ruina wielkich obszarów lotaryngii, Oto nieszczęścia spowodowane przez ziemniaki. Ograniczyć więc ich uprawę do minimalnych rozmiarów. Ochrona lasów, oranie nieużytków i ugorów również znajdowały wśród ludu licznych i namiętnych przeciwników. Należy zmniejszyć liczbę Żydów w Walzacji. Potrzebne więc jest prawo pozwalające żenić się tylko najstarszemu synowi, w każdej ich rodzinie wywodził kler z kolmaru i szlesztatu. Zgromadzenie konstytucyjne i nowe władze musiały, stanowczo musiały przepoić goryczą serca tysięcy parafian, wydać rozporządzenia wręcz przeciwne treści niektórych kajetów skarg, opowiedzieć się po stronie nowoczesnej maszyny przeciwko kołowrotkowi. Wydaje się jednak, że niezbyt starannie, Wsłuchały się te władze w ton, w nastrój moralny ogół raczej postulatów. Pisano więc na przykład Człowiek, który ma zaszczyt wybierania przedstawicieli swej parafii, swego miasta lub prowincji, naszym zdaniem słabo nadaje się do robienia ze siebie śmiesznego widowiska, brnąc przez fosę pełną wody, lub klękając przed spróchniałymi wrotami, by pokornie ucałować brudną i zardzewiałą kołatkę. Klepsowi dolegały nie tylko materialne obciążenia, wynikające z praw feudalnych. Powszechnie znienawidzone były tradycyjne oznaki zależności i poddaństwa. Takie, co oszczędzając kieszeń chłopa, ranił jego honor pełnym bujnej zieleni bretońskim Kombur stoi dziś po środku placu biały pomnik René de Chateaubrianda. Uczony badacz, nam współczesny, twierdzi, że ludzie miejscowi nie cierpieli swoich dziedziców, ponieważ rozmiłowany w racjonalistycznych lekturach ojciec pisarza nader rygorystycznie pilnował przynależnych sobie uprawnień. Parafianie z dol musieli co roku składać panu na kombur dań hołdowniczą, parę białych rękawiczek. Poddani innych monarchów i szlachciców europejskich poczuliby się w siódmym niebie, gdyby wymagano od nich tylko tyle. Żołnierz biadano w saint sauveur le podlega tyrańskiej, haniebnej, poniżającej dyscyplinie, za byle wykroczenie skazuje się go na piętnaście uderzeń płazem szabli. Po tej części ciała, której się tu wymieniać nie będzie. Sprawcy tej okrutnej dyscypliny zapożyczyli ją z Prus. Ci tępi ludzie nie wyczuli różnicy, jaka zachodzi pomiędzy Francuzami a Niemcami. Tym pierwszym przewodzi Honor, naturalny sojusznik dobrze pojętej wolności. Drudzy, zbytlęceni przez niewolę, nie znają innych bodźców oprócz strachu przed bólem. Jednym słowem geniusz francuski to nie niemiecki. Chcieć prowadzić Francuzów po niemiecku to rzecz równie śmieszna jak wsadzać kawalerię francuską na woły. Nie ma żadnej wątpliwości. Francja wymagała gruntownej operacji reformatorskiej. Jednak ci, co zabrali się do dzieła za mało może pamiętali o tym, że operować przyszłą materię wrażliwą, unerwioną lepiej niż jakakolwiek inna w Europie. Przyroda również uczestniczyła w przygotowaniu rewolucji, o czym zgodnie z dziwaczną doprawdę skłonnością umysłu ludzkiego stale skłonni jesteśmy zapominać. Teoretycznie rzecz biorąc, wszyscy wiedzą, że historia rozgrywa się na ziemi, lecz w praktyce mało kto bierze to pod uwagę. Natura z przyczyn jej samej, tylko znanych, okazała się bardzo niełaskawa dla Ludwika XVI. Ostatnich kilka lat przed rewolucją przyniosło dotkliwe cierpienia krajowi, w którym 80% mieszkańców żyło z roli. Pomory bydła, susze, okropna zima stulecia, ustępująca przed głodną wiosną wtedy właśnie, kiedy po miastach i parafiach spisywano kajety skarg. Na przednówku i latem zabrakło mąki, bo nie było gdzie mleć ziarna. W skutek upałów stanęły koła młynów wodnych i mało pomógł królewski rozkaz zamknięcia wszystkich fontan w Wersalu. Skrzydła wiatraków obracały się nadal, lecz w dość znacznej odległości od Paryża, przede wszystkim w Normandii. Zamiast błagać niebiosa o łaskę i urządzać procesję biczowników, Lud stoleczny zdobył Bastylię. Uczynił to dokładnie wtedy, gdy ceny chleba osiągnęły rekord. Głód popchnął również do rewolucji ludność Petersburga? Niewątpliwie. Zasadnicza historyczna różnica pomiędzy dwoma wzmiankowanymi tu wstrząsami polega na tym, że pierwszy przytrafił się w lipcu 1789 roku, Drugi w marcu 1917. Francja Królewska nie była państwem w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, co zdążył zauważyć i stwierdzić minister Ludwika XVI, Baron Tirgo Za to Francuzi pod rządami potomków Hugona Capeta zaczęli się zdecydowanie przetwarzać w ludzi nowoczesnych obca już im była niewolnicza bierność, czego niezbitym dowodem jest zarówno sama rewolucja jak i kontrrewolucja wandejska plebejski Francuz nie chciał już dłużej całować zardzewiałej kołatki zamkowej ani pokornie zanosić panu białych rękawiczek w 1789 roku ruszył plądrować pałace, palić archiwa w których zawierały się pergaminy praw feudalnych Wandejczyk zachował się podobnie, kiedy nowa władza zaczęła mu niszczyć świat jego umiłowań, karczować obyczaj. Zabrakło zgody powszechnej na rolę personelu do obsługiwania tych kolejnych kierunków, które chwilowo brały górę wśród nieustającej walki frakcji politycznych w stolicy. Człowiek nie chciał stać się wobec nowej władzy osamotniony, wyzuty ze wszystkiego, co ukształtowało jego osobowość, moralnie obnażony, więc we własnych oczach godzien śmiechu i pogardy. Z rozpaczy porwał się do broni. Osłabły już ogromnie przypływy tegoż gniewu czuć dziś tam tylko, gdzie trwają i świadczą pokaleczonych haniebnie dzieła sztuki, jednego z tych tworów historii, które nadają sens życiu ludzkiemu. Literackie próby, diagnoz to czynność dość zuchwała, skoro nauka dopiero zaczęła zgłębiać tajemnice wandejskie. Usprawiedliwiona może jednak częściowo nie tylko dlatego, że literatura zawsze uprawiała harce na przedpolu. Rozważania o wojnie domowej. Taśma trzecia, koniec ścieżki pierwszej.